you. <laughs> pomysł narodził się dosyć spontanicznie, mianowicie siedząc przed komputerem zastanawiałem się jaka inna opcja jeszcze może być dosyć tania w zasięgu naszej e, w naszej też jakby granicy czasowej, czyli przedziału czasowego, który mieliśmy do, do dyspozycji, czyli jakieś 10 dni. No i z tego powodu, że wcześniej chcieliśmy jechać do Gruzji i Armenii, jednak e, były problemy przy zakupie biletu tam Air, Air Baltic robił problemy i nie chciała moja karta przejść później e, okazało się, że bil, bilet po prostu cena biletu się podwajała przy ostatnim kroku już rezerwacji więc e, no, przez kilka dni trwały takie problemy i ostatecznie odpuściłem sobie tą puściliśmy sobie tą, tą Gruzję. No i jakby plan B e, była to Portugalia. Znalazłem to przez wyszukiwarkę, bardzo dobrą wyszukiwarkę zresztą. No i były tanie loty, dwa bezpośrednie. Z Warszawy do Lizbony. Szybkie bukowanie, no i mamy wakacje. I generalnie jest to był to mój pierwszy wyjazd tak naprawdę do kraju europejskiego. Ale tak stricte do kraju, jakby zwiedzanie samego kraju, całego. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie zrobiłem i to była już samo sobie... Hmm... E, ciekawa przygoda, żeby tak jechać, nie, nie w jakimś celu e, naturalnym, czyli zdobycie jakiegoś szczytu, czy tam do jakiegoś rejonu, gdzie jest fajnie, czyli jakiś tam typu, nie wiem, um, słowiański raj, Słowacki raj na przykład, czy coś takiego, tylko po prostu jedziemy do kraju, żeby zwiedzić kraj i zobaczyć go i mieć tam w nim wakacje. I to było dosyć nowe i takie dziwne przeżycie, ale okazało się, że bardzo, bardzo fajnie. No, wylądowaliśmy w stolicy i no, cel był bardzo e, jakby gruby niczmi szyty i zarysowany tak wstępnie. E, po prostu, żeby się skierować na północ, zwiedzić jakby porto po drodze. E, no i tam może jakby ewentualnie pod granicą hiszpańską, jakiś tam park narodowy czy coś. Ale nic nie było, nic nie było na sztywno i wszystko... Wszystko miało się tworzyć na bieżąco, tak też było i co się okazało, że mimo, że, nie, mimo, że tak naprawdę liczyliśmy na, na, na, na yy, gościnę, czyli gościnę w postaci couchsurfingu, liczyliśmy na to, że ktoś nam może pomoże na początku i będziemy tam nocować przez jedną, dwie noce, to okazało się, że cały wyjazd upłynął pod znakiem couchsurfingu i naprawdę surfowaliśmy kanapy wszędzie. No, i to muszę powiedzieć, że naprawdę, couchsurfing w Portugalii działa niesamowicie. Jest to, jest to niesamowita sprawa, że ludzie mogą odpowiadać na, na zapytania i na mm, wysyłane im maile w ciągu kilkunastu minut, nawet, lub też e, raz po prostu wysłałem numer telefonu i, i były i był od razu zwrot na sms smsy, że ktoś chce nas ugościć, i tak dalej, i tak dalej. I e, działaliśmy trochę tak. E, Rozsiewając takie właśnie e, zapytania do ludzi na, na oślep, znaczy w, w rejonie, w którym mniej więcej chcielibyśmy być następnego dnia i e, czekaliśmy po prostu na, na, na odpowiedzi i z którego e, pierwszego miasta przyszła odpowiedź lub też tam, gdzie ewentualnie e, bardziej chciało nam się jechać, tam, tam jechaliśmy i mieliśmy tam nocleg. Więc e, no, niesamowita przygoda tak kształtowana na bieżąco ale też y, widziana oczami tych, y, tych gospodarzy, co niesamowicie wzbogaciło to wszystko, było to, stanowiło to niesamowicie kulturowe doświadczenie i no, zapewne nigdy y, nie, nie przeżylibyśmy tego, co przeżyliśmy, gdybyśmy się zdecydowali na przykład na spanie w, na kempingach, czy w hostelach, czy gdziekolwiek, dlatego, że w porównaniu z tym, co przeżyliśmy, wydaje mi się to teraz tak takie płytkie, pozbawione tej właśnie Wewnętrznej, tego wewnętrznego spojrzenia gospodarzy właśnie ludzi lokalnych, którzy tam żyją a którzy, którzy nas gościli No więc z Lizbony Lizbonę zwiedzaliśmy jeszcze tak w pierwszy dzień z plecakami było bardzo gorąco i też jakby nie zostawiliśmy nigdzie tych plecaków, więc trochę, trochę, nas, trochę z nas się wy, wypompowała energia po tym całym dniu. Mm, Lizbona jest naprawdę fajnym miastem, bardzo urykliwa bardzo starówka, wąskie uliczki, oczywiście zamek, prawie w każdej miejscowości jest zamek. Mnóstwo kościołów, jak to wszędzie w Portugalii Portugalia jest w ogóle bardzo e, chrześcijańskim, katolickim krajem. Mnóstwo zabytków, też właśnie... Mm, też głównie pochodzenie jeszcze przed, przed chrześcijańskiego, czyli tak naprawdę z, z okresu panowania Maurów, czyli jakby mm, muzułmanów z, z, z północnej Afryki. I to z tego, z tego okresu pochodzą, pochodzi wiele zabytków, i też architektura jest w tym stylu zrobione, właśnie ciasne, ciasne uliczki w stylu właśnie takich starej Medyny, jak to w Maroku jest na przykład. No i to wszystko bardzo, bardzo fajnie wyglądało i to jakby błądzić w takich uliczkach no było niesamowite. Tramwaj właśnie, tramwaj zabytkowy kursujący tam w, po tych uliczkach zabytkowych, y, wszędzie mija, mi, mijające się samochody na centymetry, również z tym tramwajem, który musiał czasem zwalniać do prędkości jeden na godzinę, aby w ogóle zmieścić się między jakimiś ludźmi lub samochodami. Y, no to wszystko było dosyć niesamowite. Również pra, pranie wiszące z, z każdego okna. Y, no, więc spędziliśmy w Lizbonie w sumie tylko dwa dni No i od razu się... znaczy może nawet półtora, bo, bo na drugiego dnia już skierowaliśmy się do... Pod, podlizbońskich takich miasteczek Zwiedziliśmy Sintre, to jest jedno z też z najpiękniejszych miejsc w Portugalii Trzy pałace Ruiny zamku i, I ogrody w ogóle niesamowite I tam, no, naprawdę można spędzić cały dzień chodząc, zwiedzając, więc są to takie rajskie ogrody, mnóstwo roślinności prze, przewybujałej i, i te ogrody pałacowe, w których byliśmy, y, są pełne korytarzy na przykład podziemnych, gdzieś tam wykutych z jakichś studni. Y, no po prostu niesamowite, niesamowite wrażenia i, i efe, jakby estetyka tego miejsca. Bardzo fajna. Y, następnie skierowaliśmy się do na najdalej wysunięty punkt y, Europy Kontynentalnej, dobrze, że tam jest chociaż dodany ten y, jakby kontynentalny y, słowo, dlatego, że oczywiście naj, najdalej jest wysunięty punkt na zachód na, na Islandii, no ale też jest to popularny cel wycieczek i ludzie tam naprawdę gromad, gromadzą się i oglądają zachód słońca, są to po prostu klify, bardzo, bardzo to wygląda jak na Islandii nawet. Klify, bardzo uboga roślinność, dotarnia. No więc tam dojechaliśmy stopem, wracaliśmy też stopem w ogóle z Polakami. Ale ogólnie autostop w Hiszpanii, w Boże, w Portugalii nie jest, nie jest jakimś super rozwiązaniem, jest, jest dosyć ciężko. Często zatrzymują się, ale obcy krajowcy, którzy są na, na, na wczasach, w Hiszpanii nam się zatrzymywali często. Jest też problem językowy, no niestety na przykład Hiszpanie w ogóle nie mówią po, po angielsku prawie, z tego co z, założyliśmy e, Portugalczycy lepiej mówią niż Hiszpanie, aczkolwiek są to pojedyncze, z reguły po pojedyncze słowa i nawet wykształceni ludzie mówią naprawdę urywanym językiem No i, i co, natomiast autostop, e, autostop jest trudny właśnie z tego powodu, że E, mają bardzo wąskie drogi i, i pozbawione z reguły poboczy. E, drogi są bardzo kręte, często w górach, w jakichś, na wzgórzach, i, i te, naprawdę nie ma miejsca po prostu, żeby tam stanąć. Jest, jest to dosyć ciężkie. Jeżeli chce się wyjść gdzieś na, i dotrzeć do takiego miejsca, to trzeba daleko iść. Ludzie jeżdżą dosyć szybko, mimo tych wszystkich krętości, są przyzwyczajeni po prostu. E, natomiast nie zatrzymują się też z tego powodu, że tam w latach 60, 70. Miały miejsce jakieś zbrodnie, lub też rabunki. Na tym tyle, że autostopowicze, głównie chyba z Europy, z Afryki Północnej, imigranci z Afryki Północnej zaczęli właśnie napadać, lub też odwrotnie, napadali kierowcy na autostopowiczów, i to wszystko po prostu taką dosyć niezdrową famą. No i w dniu dzisiejszym każdy, jakby, jest z tym steroryzowany tą całą wizją i wszyscy się boją, no i każdy nam to powtarzał, że, że jakby ogólnie bardzo ciężko jest tutaj jakby z litości nas wzięli czy coś takiego ale, ale da się, jest, jest to cięższe, zajmuje dużo czasu, dużo więcej czasu, ale jest możliwe natomiast bardzo fajnie są zorganizowane pociągi, nie spóźniają się i komunikacja kolejowa jest naprawdę na wysokim, wysokim poziomie co jeszcze do naszej wycieczki, no to później tak w, w, w, trzymaliśmy się planu i skierowaliśmy się do, e, do Porto. Mm, to jest taka jakby druga stolica trochę Hiszpanii, e, Portugalii, przepraszam. I w Porto, oczywiście, stolica Wina Porto. No i trafiliśmy też na bardzo kompetentnego jakby gospodarza, który przemienił się nagle w, w przewodnika i opowiedział nam wszystko, łącznie z, z historią miasta, z historią poszczególnych zabytków, z historią kolonii portugalskich jak to się wszystko odbywało i też różne odnośniki kulturowe, językowe i tak dalej, Bardzo ciekawa postać, w ogóle małżeństwo właśnie Portugalczyka z Japonką i, i też jakby no mieliśmy bardzo dużo takich multikulturowych y, y, rozmów i tak dalej y, mieliśmy też oczywiście, y, tutaj, że żona Japonka pracowała w, w takiej tradycyjnej winiarni y, są takie piwnice wina Porto marki Sandman y, no i tam oczywiście mieliśmy jakby zaproszenie, żeby zobaczyć jak to wygląda z przewodnikiem było opowiadanie o tym winie, jak, jak się produkcja odbywa. Oczywiście zakończone degustacją. Bardzo miło, naprawdę. i... No i Porto naprawdę jest pięknym miastem, też położone na wzgórzach, w wzgórzach granitowych. Jest mnóstwo zabytków, też y, stara część miasta jest, jest bardzo wąs wąskie uliczki, kręte. Y, no, miasto naprawdę przepiękne i pełne turystów, oczywiście. Y, no, Porto. No jest to taki, jest to taki likier tak naprawdę, jest, jest słodkie, pije się to do deserów bardziej. Ale no mnie, oso, mnie osobiście smakuje, troszeczkę dla mnie za mocno, to jest ponad 20%, także... No ja już jakby odzwyczajam się do takich mocnych alkoholi. Ale naprawdę, naprawdę warto spróbować tego oryginalnego Porto, jest, jest to niezapomniane wrażenie. Zwłaszcza pite w Porto. Cóż, no później skierowaliśmy się znowu na północ do miasteczka Viana de Castello. W przewodniku wyczytaliśmy, że, że naszym Geographic wytypował to miejsce jako jedno z dziesięciu najpiękniejszych widoków na świecie. No więc chcieliśmy zobaczyć, zresztą też kilka osób nam polecało, więc udaliśmy się tam, znaleźliśmy sobie też osobę, która nas miała ugościć. Bardzo mieli ludzie, oczywiście się okazało, też bardzo kościelni, oczywiście zawsze praktycznie e, z naszymi gospodarzami wychodziliśmy zjeść e, obiad e, później kolacje, zawsze była to taka forma właśnie rytuału i oni tak żyją, więc też chcieliśmy w tym uczestniczyć e, często nam oczywiście sponsorowali ten obiad i naprawdę zapewniali nam wszystkie wygody mm. No było bardzo ciekawe smakować lokalną kuchnię, chociaż nie wszystkie dania mi tam przemawiają do gustu, na przykład jest taka potrawa Tripe, to jest, to jest generalnie coś jak, jak nasze flaczki, tylko że z fasolą No jest to takie bardzo ciężkie danie, i generalnie flaki, więc ja, ja jakoś nie za bardzo Jest też, są dwa dania bardzo tradycyjne, oparte na krwi gdzie po prostu krew się gotuje, są jakieś tam jakby ta krew taka galeretowata, no nie, nie, to jest jakby nie, nie dla mnie. E, natomiast nawet smakowały mi ich potrawy z dorsza, dorsz jest w ogóle narodową potrawą w Portugalii, co jest dziwne, ponieważ oni tam nie odławiają dorsza, tylko dorsz przypływa z Norwegii i z Islandii. No, ale jako, jako jakby naród portowy i, i naród y, żeglarzy, no to na pewno y, te ryby tam do nich docierały zawsze, więc jakby jest w tradycji. I też y, bardzo się dziwię, jak widziałem tego dorsza, takiego zasuszonego, y, jakby w soli, zakonserwowanego solą, i w ten sam sposób, jak, jak na przykład jest, jest to robione na Islandii, więc. Y, jakby tutaj te kulturalne sprawy też się mieszają i tak dalej. To jest, wygląda to podobnie. Z tradycyjnych potraw jest jeszcze... Yy, znaczy jest to taka nowa tradycyjna potrawa w Porto, głównie serwowana, yy, nazywa się francesini. Jest to po prostu taki ichniejszy fast food, yy, jakby dwa, dwie kromki chleba, między które upchane jest naprawdę mnóstwo mięsa. I, i szynki, i, i serów, przekładane to wszystko jest między sob na sobie Obla oblane jest to z roztopionym serem żółtym sosem i na, na samym czubku jest jeszcze yy, jajko sadzone, natomiast jest to obłożone jeszcze dookoła frytkami więc yy, myślę, że z tysiąc kalorii spokojnie taki, taki posiłek ma no oni tam jedzą to nagminnie i no, nie wiem wszystkim słaku. jest to dosyć smaczne, aczkolwiek bardzo, bardzo taki treściwy posiłek z, z rzeczy naprawdę dobrych to warto wspomnieć, że jest tam bardzo dobry. Bardzo dobre są słodecze. E, większość małych go teczekarni e, ma swoje e, markowe rzeczy, które są do zdobycia jakby oryginalne tylko i wyłącznie w tym miejscu I, i sama nazwa na to wskazuje, że żeby, e, żeby zjeść na przykład pasztę de Belem, to trzeba jechać do Belem które, to jest dzielnica Lizbony nigdzie indziej się ich nie kupi, albo są po prostu jakby podrobione i tak dalej Część tych ciasteczek jest oparta na takim jakby, jakby jakby ciastko w środku z budyniem no ale naprawdę bardzo dobre oczywiście mają, mają rytuał picia kawy, więc zawsze nam oferowano wszędzie kawę, przed posiłkiem i po posiłku i to piją espresso, bardzo mocną kawę no, jako nie pijąc kawy lub też, znaczy nie, że nie lubię kawy, smaku kawy, tylko po prostu reagujący na kawę bardzo wzbudzo wzbu no, jakby wzbudzoną aktywnością, więc nie, nie preferowałem tego typu nap napojów, ale no, ciężko było tego tam uniknąć i zawsze się tam coś wypiło. Znaczy to już było tak, wiano de Castello to był nasz znaczy jakby najbardziej na północ wysunięty e, ten punkt. Tam troszeczkę też zwiedzaliśmy plaże, no, natomiast te plaże to no niestety kamieniste, bardzo podobne do islandzkich plaż. Więc e, nie zatrzymaliśmy się tam długo. E, natomiast, a, właśnie widok, z, właśnie z, z kościoła świętej Łucji, który jest na szczycie wz wzgórza, jest to ten widok, który mia miał być jeden z 10 najpiękniejszych na świecie i rzeczywiście robi wrażenie. Hmm, zwłaszcza właśnie z, z wieży tego kościoła no można ogarnąć właśnie całą zatokę, okiem nam rz deltę rzeki, więc jest, jest co oglądać. Później skierowaliśmy się do, do Gimerej. Gimerej to jest e, miasto e, które jest takim jakby ichniejszym gniezdem, czyli było kiedyś stolicą tam się w ogóle jakby narodowość naród, czy tam państwowość portugalska narodziła no i też wypełnione po brzegi zabytkami, starówką, starym miastem, z, z przemą e, tysiącleci z, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc... E, no, naprawdę ładne miasto. Po drodze jeszcze zwiedziliśmy Bragę. Braga jest, jest to taką stolicą katolicką znowu. Jest bardzo dużo kościołów. Zresztą wszędzie jest praktycznie mnóstwo kościołów, ale Braga jest po prostu... Chodzi się tylko od kościoła do kościoła i, i wszystko jest oparte na tym. No i tam jakby w bradze umówiliśmy się z, nas, z naszymi następnymi hostami, u których mieliśmy spać i... No i już po prostu w tym Gimrace, y, który jest niedaleko, zostaliśmy. No i, i znowu niesamowici ludzie, znowu guścili nas po prostu tak, że ja sobie nie wyobrażam, że można być tak uchrzczonym. I, I jakby... No oni, oni głównie nam do, dali do zrozumienia właśnie tak jakby... To była taka dla nas lekcja, że jednak powinniśmy się stać lepszymi też gospodarzami, dlatego że też przyjmujemy gości i jakby bardziej, bardziej dbać o tych gości, a nie tylko udostępniać miejsce na ziemi, czy tam miejsce do spania i coś do jedzenia i, i tak dalej. Więc no, oni jakby oczywiście oprócz wycieczki po mieście, oprócz obiadu, na przykład przygotowali nam miejsce do spania ze świeczkami. Yy, więc, yy, więc coś niesamowitego, jak, jak ludzie mogą być gościnni i naprawdę yy, no jakby serce na dłoni da, dawali nam, więc, no więc tam było, było takie jakby ekstremalne, poczucie takiej ekstremalnej gościnności od, od tych właśnie ludzi w Gimarejsz. Yy, natomiast później yy, chcieliśmy spróbować stopem właśnie dotrzeć do następnego miejsca, którym była Dolina, yy, Dolina Doro, czyli to jest dolina rzeki, przy której yy, rosną która przepływa przez najstarszy obszar winny yy, na świecie. No i stamtąd właśnie pochodzą wszystkie wina Porto, tak naprawdę to oryginalne. I do, do stolicy tego regionu chcieliśmy się dostać. Yy, miejsce nazywa się Peso de, de Re Regua. I też tam znaleźliśmy hosta. Yy, okazało się, że, że yy, że facet mówi też po polsku trochę, mieszkał w Polsce trzy miesiące, e, też zwiedzał, podróżował dużo, ale je, był to jego pierwszy, pierwszy, byliśmy jego pierwszymi gośćmi, pierwszym doświadczeniem w ogóle jakby z korzystym tak naprawdę. E, to, że mieszkał z rodzicami i, i e, siostr, siostra też była w pobliżu, sprawiło, że tak naprawdę cała rodzina była zaangażowana w to goszczenie nas. No i to było też niesamowite, bo oczywiście mm, no dom, dom, dom był przepiękny, mieliśmy łóżko z baldachimem e, i jakby wszystkie te wygody, a, a sam dom wyglądał jak, jak muzeum, ponieważ ta, ci rodzice zbierali wszystko co tylko mogli i robili sobie takie wystawy tematyczne typu stare lalki e, w jakimś tam zakątku, wszystko podświetlone e, jak w muzeum. E, lub też stare misy jakieś stare nie wiem, wyciskarki do czegoś i to były takie właśnie kolekcje różnych przymiotów zabytkowych e, także no, sam, sam dom sprawiał wrażenie jakiegoś takiego miejsca osobliwego natomiast e, no, ci ludzie też, też byli niesamowicie gościnni e, bardzo otwarci chcieli nam pokazać wszystko, oczywiście na drugi dzień mieliśmy też oprowadzanie po mieście, wstępy za darmo do muzeum, bo tam ktoś kogoś znał i tak dalej, więc... no i oczywiście należy wspomnieć to, że to jest jakby stolica tego regionu winnego, więc wszystko tam jest oparte na oparte na tym winie i winogronach, które tam rosną rosną to w, tam te winogrona w sposób taki, że są w tarasach, są w tarasach na wzgórzach są zrobione takie tarasy na których właśnie są sadzonki winogron i, no i po prostu ludzie zbierają manualnie akurat trafiliśmy na żniwa, znaczy na, zbi na, na zbiór tych winogron więc no, dużo ludzi pracowało w tych, w tych winnicach i w pobliżu jakby tego rejonu były same właśnie farmy farmy tak zwane winne, czyli po prostu producenci wina i różnego rodzaju tak naprawdę wina z różnego rodzaju winogron. To wszystko dowiedzieliśmy się, tego wszystko dowiedzieliśmy się w muzeum i później na zorganizowanej dla, specjalnie dla nas wycieczce Jeepem. E, tutaj e, oczywiście korzystając z, z okazji, z, z, podziękuję firmie e, Doro Wonderful Events, która nam to, nam to zorganizowała za darmo. No po prostu niesamowicie. Oczywiście e, przez to, że, że siostra tego naszego go, e, gospodarza znała, jej koleżanka pracowała tam i tak dalej. Było to właśnie takie bardzo małe miasteczko, wszyscy się znali i, i to się odczuwało, że, że jesteśmy w takiej jednej wielkiej rodzinie. Widać też było to, że dla nich jest to niesamowite przeżycie, że mogą kogoś e, jakby gościć, kto jest w ogóle z innego kraju, mówi w innym języku i tak dalej. Natomiast e, no sam region i ca, cała ta wycieczka właśnie po tych winnicach jeepem, e, gdzie można było z, z, po prostu zerwać sobie takie prawdziwe niesamowicie słodkie winogrona, e, które właśnie mają zostać zerwane na, na, do produkcji wina, no, no, to jest przeżycie nie, no, niezapomniane. E, trafiliśmy tam w tym tej, w tej miejscowości, też odbywał się strajk akurat w tym dniu i to było wielkie wydarzenie, bo to był wielki strajk transmitowany przez e, główne stacje telewizji. Strajk był to właśnie strajkiem farmerów, którzy protestowali przeciw e, podwyższeniu lub też obniżeni, obniżeniu dopłat, do każdego litra, bodajże wyprodukowanego wina, lub też do, do każdego kilograma winogron zebranego. Mieli jakieś dopłaty, im to troszeczkę obniżyli, więc wyszli, protestowali, wy, wyrzucili tam jakieś kilkaset kilogramów na ulicę winogron, zaczęli je deptać. Tak na znak protestu, no po prostu niesamowicie yy, symbolicznie, obrazowo. Były też nawet przepychanki jakieś z policją, lekkie. Więc, yy, no, wszystko to też było do, dosyć egzotyczne. No i na zakończenie tego dnia zdecydowaliśmy się pojechać do... To już był praktycznie koniec naszej podróży i w ostatnim jakby rzucie chcieliśmy jeszcze zobaczyć plażę Więc zdecydowaliśmy się na Aveiro Aveiro to jest właśnie taka miejscowość dosyć turystyczna Nie leży przy samej plaży, blisko, ale nie, nie przy samej i tam też e, jakby znaleźliśmy ludzi, pary, które, które chciały nam pomóc i przenocować nas. Okazali się też bardzo, bardzo mili. E, pożyczyli nam rowery na cały dzień, mogliśmy sobie pojechać na plażę i rzeczywiście na tej plaży posiedzieliśmy e, znaczy bardziej jakby nastawiliśmy się na kąpiel w Oceanie Atlantyckim, e, co jest dziwne, ponieważ tu je, Yy, wszyscy ludzie uważali, że ten ocean jest bardzo zimny i nie da się kąpać, tylko ewentualnie da się leżeć i opalać. Natomiast yy, temperatura nie była tak ekstremalnie niska i spokojnie można było sobie pływać, bawić się na falach, które były bardzo wysokie i surferzy tam akurat w tym czasie byli. No ale przy, po dwóch, trzech godzinach takich zabaw w wodzie okazało się, że no, słońce troszeczkę przypieka i no i na, na, na nasze dalsze dni i godziny pobytu niestety chodziliśmy czerwoni jak, jak typowi ludzie z północy którzy nie wiedzą jak się ochronić przed słońcem południa więc było to dosyć zabawne i nasi gospodarze też e, jakby bawiło ich e, bawi, bawił ich nasz kolor skóry i było to na pewno zabawne widząc to z drugiej strony e, ciekawa sprawa, że, że nazywali e, akurat e, mieli nowego kota i nazywali kota no i kot, była to, była, była to kotka i oni no, nie wiedzieli za bardzo jak ją nazwać, ta kotka tak się roboczo wabiła mini, ale oni chcieli to zmienić i tak e, zastanawiali się jak by ją nazwa nazwać. I e, na końcu oczywiście wymiana, już mieliśmy z, wyruszać z powrotem do Lizbony, to wymienialiśmy się różnymi e, gadżetami, oni tam oczywiście nam Da, podawali mnóstwo rzeczy i takich właśnie owoców, i, i dali na przykład dżem e, pomidorowy, słodki dżem pomidorowy e, i inne takie właśnie bardzo dobroci. E, no i co później? I, e, aha, i my na, chcieliśmy się jakoś zdzięczyć, zostawiliśmy im pasztet drobiowy, taki nasz klasyczny no i jakby zafascynowani oni tym zaczęli czy czytać składniki tego pasztetu i jakby polską mowę przyswajać która bardzo im się spodobała jakby to wymowa i no jedno słowo im się spodobało drobiowa było gdzieś w składzie drobiowa e, i postanowili tak nazwać tego kota <ścoughs> No i ta kotka, ta kotka, znaczy ta, my mów, powiedzieliśmy, że drobiowa to może nie pasuje, bo rzeczywiście ono jest, oznacza to, co oznacza i jak chcą, to może mogą mieć, ale, ale oni się jakby przy, trzymali tego, tego stwierdzenia drobiowa, natomiast chcieli też nadać drugie tak jakby podwójne, więc spytaj się, jak jest, jak jest mała po, po polsku, no i powiedzieliśmy, że, że po prostu mała, little, no i też bardzo mi się spodobało to, to imię, więc y, skończyło się na tym, że kot obecnie wabi się oficjalnie mała drobiowa. <grywka> <grywka> więc, y, więc to był taki, taki zabawny gest. Y, no w ogóle małżeństwo bardzo ciekawe. Y, jakby y, Portugalczyka i, i Brazylijki, która przyjechała do Portugalii, też mieliśmy bardzo dużo jej opowieści z Brazylii, y, które są też niesamowite, no ale to może na inny, inny już czas. Także tych kulturo, międzykulturowych doznań i, i wymian i rozmów było bez liku. I to było tak naprawdę e, to, co przesądziło o, o wartości tej, tej, tej podróży, bo ja nie spodziewałem się, ja tak naprawdę troszeczkę tak w nawias sobie wsadziłem ten, ten, tą Portugalię jako taki wypełniacz bardziej wakacji niż, niż jakąś taką prawdziwą wyprawę, ale okazało się że zupełnie coś, in, coś przeciwnego, że rzeczywiście można tam, e, można tam doznać niesamowitych e, wrażeń i, i po prostu poznać tą kulturę, wniknąć w nią właśnie przez, przez te niesamowite wynalazek couchsurfingu, między innymi i po prostu przez to, że, że ci ludzie rzeczywiście są sympatyczni, pomocni gościnni e, i mają tak naprawdę wspaniałą kulturę przebogate tradycje są to podróżnicy z, od dawna przecież zdobycy, zdobywcy całego świata praktycznie żeglarze, gdzie mieli, mieli nie, niezliczone kolonie na całym świecie i, i, i tak naprawdę nawet język portugalski swoje piętno odciska we wszystkich językach w krajach, w których oni się znaleźli więc nawet po, po, w japońskim są, są portugalskie słowa no i takie właśnie e, informacje i takie kulturowe niuanse mogliśmy się dowiedzieć dzięki temu, że, że jakby spędzaliśmy czas z, z ludźmi lokalnymi z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i chcą pomóc i, i chcą się podzielić swoją kulturą przede wszystkim, więc to było to, co, e, co, co, co nadało wartość temu wyjazdowi. E, no i zakończyliśmy w, w Lizbonie z powrotem, pociągiem dostaliśmy się do Lizbony, e, no i od razu prze, przeszliśmy sobie na, na mm, lotnisko, lotnisko jest w, prawie w centrum miasta, więc nie ma problemu. Też lot jest bardzo przyjemny, jest jedzenie na pokładzie, to nie są tanie więc e, więc szybko mija. E, natomiast lądowanie w Warszawie, jakby cała później zetknięcie z, z Warszawą i z tym, z tym komunikacyjnym jakby paraliżem godzin szczytu i piątkowego wyjeżdżania ludzi z... z e, z miasta i w ogóle dezinformacji, i niewiedzy, jakby, lub też braku chęci pomocy, i trudności z, z, z kupieniem biletu, choćby. No, było to niesamowite doświadczenie. Kontrast. Bilet. Za bilet zapłaciliśmy niecałe, ponad, troszeczkę, może ponad tysiące w dwie strony, na dwie osoby. Więc myślę, że nie jest tragicznie. Zwłaszcza, że to jest Lizbona, jest najba najbardziej oddaloną od Polski stolicą europejską. No i. Puch, w sumie nie, nie liczyłem jeszcze tak dokładnie, ale myślę, że cały wyjazd bez jakby już lotu zamknął nam się w 1200 złotych, Coś w tym, w tym rodzaju. No też jakby codziennie jedliśmy dwa razy na mieście, nie, nie, nie oszczędzaliśmy na tym, ponieważ to jest jakby, jest to część ich kultury i jakby jest wskazane, żebyśmy z naszymi gospodarzami zje zjeli sobie i porozmawiali przy obiedzie, um, natomiast oczywiście odpadły nam ceny, e, koszty noclegów. Koszty Częściowo też przejazdy, gdyby pojeść, więc... no nie jest, nie jest źle tego, tak są kurwionane, I'm sure.